Nie brakowało Ale... na tym Państwo, a teraz zapraszamy zawodnika z z numerem 37. Numer 37 zapraszamy. Nie, No ja też nie. i ja z numerem 49. No będą sami na numer 49. Jestem sam pan. Także. Wiosce, wioskę reprezentuje Pan Zygnał, Szymon Tadeusz z numerem 37. Maszyny są na swoich miejscach. Moja rączka podchodzi do góry, gaz do oczywiście dokładniej i poszły! O, dawaj. Nie, nie, nie, nie, no i wrzasają, wczają sędziowie tam trzymają na tym wszystkim. Dora ho ho, doro rura, doro rura. Dodawaj, dodawaj, dodawaj. Wbiegnie to ja się, ja się kurde <zrozumiałe> tam Numer 37 zapartował. I numer 49 również. Teraz chwilę o sejdziesko. Jest 37 na miejscu. I za chwileczkę no, dodamy wyniki. Nic nie było ryba. Numer 37, minuta 32. 31 lat i co dalej? Minuta 34, brawo To 32, Szymon. Tak. Dziękujemy panowie. Nota 32.